Widziałam bardzo fajną rzecz przed chwilą, gdy operator, siedząc tam u góry w tym kombajnie, podniósł ten header i go tak bujał na lewo, na prawo. Do, do czego to służy? Tak naprawdę pokazałem możliwość wychylania tego headera na boki, aczkolwiek kombajn wykonuje to w automacie. W momencie, kiedy uruchomimy przycisk auto w kombajnie, on sam dostosowuje sobie zarówno wysokość koszenia zadaną wcześniej przez operatora, jak również. Po włączeniu tej funkcji AUTO, on automatycznie kopiuje teren. To jest w przedziale plus minus 30 stopni, z taką, yy, powiedzmy, a, taki no, maksymalny wychył tego, tego headera w stosunku do położenia kombajnu, on ten header może osiągnąć. I to jest yy, tak zwana yy, funkcja AUTO CONTROL. Tak? Yy, w prostszych czy yy, w węższych modelach stosujemy automatyczne kopiowanie terenu, gdzie kombajn tylko i wyłącznie zachowuje wysokość koszenia. Ten header posiada dwie takie łapy prowadzące. Czyli ten jest obu... nowocześniejszy, bardziej zaawansowany, tak? Tak, tak. to jest kwestia, no, ile klient chce zapłacić za daną maszynę, czy na ile mu takie rozwiązanie jest potrzebne. A właśnie, proszę powiedzieć, jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie, to te dwa rozwiązania yy, czym się różnią? czy to? Eee, może tak. Tam, gdzie teren jest pagórkowaty i przy headerach szerszych, powiedzmy, powyżej 5,4 m szerokości koszenia, tam zalecamy zastosowanie systemu autokontrol. To jest header akurat o szerokości 7,40 i proszę mi wierzyć, nawet na lekko pofalowanych polach, to już ten autocontrol będzie, będzie doskonale się sprawował. Kosimy z określoną prędkością. Operator nie jest w stanie z palca manualnie, tak dostosować położenia headera, żeby on w pewnym momencie nie nagarnął ziemi albo czegoś tam nie chwycił. I dlatego tutaj to rozwiązanie automatycznego kopiowania terenu jest zastosowane. Te headery mogą być jeszcze szersze 8,40, 20. Także i takie headery mamy w swojej ofercie. Nasz header, stosowany właśnie w kombajnach Topliner, ma szereg różnych rozwiązań, których konkurencja nie posiada. Między innymi tak, no, nie wszyscy to posiadają. Tandemowy układ cięcia. Na czym to polega? Nie ma tutaj standardowego targańca. Jest przekładnia planetarna, która daje bardzo precyzyjny, prostolinijny ruch listwytnący. Nie ma drgań wynikających z ruchu po okręgu, po ruchu po okręgu targańca. Daje to możliwość podniesienia prędkości cięć i tutaj występuje 1220 cięć na minutę. Przy targańcu to jest bodajże 1000 y, cięć na minutę. Y, zastosowanie y, żyletek, które są y, jedna od drugiej y, y, przełożona. Przeciwną o, stronę. o 180 stopni i y, baknetów, które mają stalki, czyli przeciwnoże po obu stronach daj, y, y, pozwala na szybsze cięcie, lepsze cięcie, Cięć zbiór roślin włóknistych typu len, prawda? bo z tym, z tym jest przeważnie problem. Przy tym tandem, tandemowym systemie cięcia ten problem jest wyeliminowany. Następnym takim ważnym elementem, który zastosowaliśmy, to w przenośniku ślimakowo-palcowym, ten, ten który tutaj widzicie, palce tego ślimaka są umieszczone na całej długości. Oczywiście ich więcej jest tutaj tuż przy no gardziele. No właśnie, bo nie są symetrycznie. Mhm. Tak, ale one są po, po tworzącej walca, rozłożone po, po takiej spirali. Jak to skutkuje? To skutkuje w ten sposób, że masa jest podawana w sposób ciągły. Nie ma takiego, takiego łykania. Czyli nadaje żnibna. to po prostu równomierny pęd, tak równomierną jest. inercję tak temu słumieniowi. Dokładnie tak. A jeżeli popatrzymy na wysokość ślimaka, to on jest wyższy od konkurencji. Dlaczego zdecydowano się na wyższy? Ponieważ no, w tradycji europejskiej jest też ważnym elementem zbiór słomy. Jest to ważny, ważny produkt, nie tylko ziarno, ale również słoma. W krajach, gdzie prowadzi się uprawę ekstensywną, słoma jest bardzo krótka i tak naprawdę zależy od, na tym, żeby zebrać tylko i wyłącznie ziarno. Tu, ponieważ przyjmujemy więcej masy, masy żniwnej, Szacujemy, że to jest mniej więcej 50 na 50, czyli 50% ziarna, 50% e, procent, e, słoma, prawda? Ten ślimak musi być wyższy, ażeby go w sposób e, płynny, swobodny, nie, jakby niezakłócony przyjął przenośnik pochyły. E, następnym takim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest nagarniać. Zarówno... No e, właśnie, ja on widzę, że on tu jest plastikowy, a zazwyczaj widziałam metalowe. E, dlaczego plastikowy? E, pierwsza sprawa. Jest to tak zwany plastik z pamięcią kształtu. Jego można odkształcić i on wróci potem do tej samej postaci. No tak. Czy, mówimy właśnie, że ten materiał to jest tworzywo, które posiada tak zwaną pamięć kształtu. Po pewnym czasie on się będzie miał ten sam kształt, mimo, że go wyjegiliśmy. Demontaż tego jest też bardzo prosty. Proszę zwrócić uwagę, to jest jeden, jedna śrubka. Jeden, jedna śruba, demontujemy, wymieniamy, bo czasami się zdarza, że coś takiego zostaje uszkodzone, utrącone na skutek jakiegoś tam silnego udaru, bądź nieuwagi operatora, bo do tego stołu, gdybyśmy założyli stół stół do, stół do rzepaku prawda? i maksymalnie tak, jak to się robi przy rzepaku opuścili motowidło, mhm. tak, to te palce wejdą nam w, w noże. Oczywiście stosuje się fabrycznie takie specjalne podpory ograniczające możliwość opuszczenia motowidła, ale nie każdy to zastosuje. I ryzyko jest, że nam jest zwyczajnie poucina. Dokładnie tak. Mieliśmy takie przypadki. Niemniej jednak zawsze to lepiej wymienić plastikowy palec niż wymienić palec, palec metalowy, metalowy i nóż stępiony. Dokładnie tak. Czy tam łamaną żylewkę. Także no, zastosowaliśmy tutaj wiele, wiele rozwiązań, które czynią, że ta maszyna jest bardzo wydajna, a przede wszystkim bardzo sprawna. Podłoga Hedera jest z podwójnej blachy. Jest blacha, która e, służy do transportu e, masy żniwnej, ta wewnętrzna i dolna, ta zewnętrzna, która, że tak powiem, ma kontakt z Ziemią. No, tę, e, tę blachę wymieniamy. Zdarza nam się wymieniać na skutek dłuższego użytkowania, no, starcia. Starcia. starcia, przede wszystkim kontaktu właśnie z jakimś tam krzemie, jakąś krzemionką. Tak? Regulacja płynna zarówno obrotów ślimaka jak i, jak i obrotów motowidła, kąt nastawienia palców, to wszystko służy temu, ażeby w sposób jak najbardziej optymalny zbierać zbierać ziawek. Tyle jeżeli chodzi o hedę. Kolega tutaj zastanawia się nad tak. kupnem. Co tobie się najbardziej podoba w tym kombajnie, a szczególnie w tym headerze? Duży jest z autokonturem przede wszystkim. No to na tereny górzyste czy nierówne, zwłaszcza jak są gdzieś przy lasach, tereny. No zwierzęta naryją, to poprawi, poprawi dużo pracę. A w jakim miejscu gospodarujesz tutaj, u nas na Kaszubach na. Ja Wielkopolsce. Wielkopolsce kawał drogi tak, jednak. Tak. I jak tam, jakie gospodarstwo? Duże, jakie ziemie? Gleby średnie, część słabych. Gospodarstwo mamy, posiadamy około 80 hektarów. Mhm, I dużo pagórków, czyli to jednak. Znaczy się przydało. tereny bardziej takie przylesie w ten sposób. To jednak precyzja się liczy. możemy z kabiny sobie z kabiny ustawiamy wysokość cięcia określamy ją, zapamiętujemy w komputerze i taka wysokość cięcia jest przyjęta. Oczywiście w każdej chwili, tak jak powiedzmy w mechanizmie tempomatu w samochodzie, zmieniamy wysokość, podnosząc bądź opuszczając, ale naciskając na przycisk auto, on wraca do pierwotnej tej zadanej wysokości cięcia. I wtedy auto włączamy również e, zarówno automatyczne kopiowanie terenu, jak i ten system autokontrola, czyli przechylania, czyli kontrolowania, kopiowania terenu. Te, tego typu rozwiązanie autocontrol doskonale spisuje się również w wersjach kombajnów Balance. To jest maszyna standardowa, natomiast firma Deutz oferuje również kombajny w wersji Balance. Maszyna, która samodzielnie ustawia się w pionie na pochyłościach na boki do 20 i plus minus 3 stopnie w kierunku wzdłużnym. Czyli przód, tył, on mhm. również się pochyla. Oprócz tego, no mówię, heder, w tym momencie tak, header pracuje niezależnie, a kombajn w pionie ustawia się, też, się sam też niezależnie.